W ciągu kilku miesięcy wyprawa od Tona zjeździła część księstwa zachodniopomorskiego, położoną na prawym brzegu Odry. Biskup starał się jak najbardziej unaocznić pomorzaną potęgę chrześcijańskiego Boga, odprawiając nabożeństwa z wielką okazalością i nie żałując złota. Jego rycerskie otoczenie do perswazji misjonarzy dodawało odpowiednie argumenty natury świeckiej. Nie bez znaczenia był zwłaszcza fakt, że Bolesław Krzywousty uzależniał złagodzenie warunków pokoju od przychylnego stosunku szczecińskich możnych do misji. Działalność Odtona zakończyła się całkowitym sukcesem. Możni zdecydowali się przyjąć chrzest, a na ich polecenie ściągał na wyznaczone miejsca lud, który biskup i jego towarzysze chrzcili znaną już nam masową metodą, Całymi tysiącami. W krótkim czasie całe prawobrzeżne Pomorze Nadodrzeńskie stało się formalnie chrześcijańskie. Powodzenie misji polskiej wywołało zaniepokojenie w Niemczech. W kilka lat później Otto z Bambergi znów wyruszył do państwa Wratisława, aby kontynuować chrystianizację na ziemiach po lewej stronie Odry. Tym razem jednak. Już nie jako wysłannik Krzywoustego, ale z ramienia cesarza i książąt niemieckich. Był to jak gdyby wyścig między Polską a Niemcami. Obydwu państwom chodziło o to, by organizowaną przez siebie misją objąć jak największą polać Pomorza, aby dzięki temu zdobyć prawo do rozciągnięcia na ten kraj własnej organizacji kościelnej i własnego zwierzchnictwa politycznego. Inicjatywa misyjna Bolesława Krzywoustego sprawiła, że ekspansja niemiecka na ziemię Słowian nadbałtyckich musiała zatrzymać się na granicy Odry. Dalej na wschód leżał już kraj zdobyty dla chrześcijaństwa przez Polskę i fakt ten panowie niemieccy musieli uznać. W roku 1135 na zjeździe w Merzeburgu spotkał się cesarz Lothar z Suplinburga z Krzywoustym. Ustalono wtedy ostatecznie rozgraniczenie wpływów niemieckich i polskich na Pomorzu Zachodnim. Kraj aż po Odrę przypadł Polsce. Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego książęta i królowie polscy tyle uwagi poświęcali misji w krajach sąsiednich. Dlaczego rozwijał misje zewnętrzne chrobry wtedy jeszcze, gdy sama Polska potrzebowała działalności misjonarskiej. Dlaczego śpieszył się krzywousty z chrystianizacją ziem nad Odrą, nie darząc równym zainteresowaniem Pomorza Wschodniego? We wszystkich tych wypadkach chodziło o jedno i to samo. O wykazanie, że Polska skuteczniej i bardziej umiejętnie niż Niemcy może wprowadzić chrześcijaństwo na ziemię pogan i że wobec tego ma moralne prawo, zgodnie z panującym w średniowieczu poglądem na świat, rozciągać na tę ziemię swą władzę polityczną. Chrześcijaństwo służyło więc pierwszym Piastom między innymi, za narzędzie ekspansji politycznej. Rozdział 8. Kościół w służbie pierwszych Piastów Dzieje stosunku Kościoła do państwa to bardzo ciekawy rozdział historii, Obfitujący w sceny dramatyczne. Były wśród nich i walki zbrojne, i ciche, podstępne zabiegi o przewagę. Biskupi wstępowali na ambony, by uroczyście wykląć swego monarchę i wezwać możnych i lud do odmówienia mu posłuszeństwa. To znów królowie stawiali dostojników kościelnych przed swój sąd, oddawali ich na tortury lub pod topurkata. Bywało, że duchowieństwo spiskowało z wrogami państwa. W niektórych państwach zdarzały się prześladowania kościoła. Nie ma narodu, który w swojej przeszłości nie miałby do zanotowania podobnych faktów. W historii naszego kraju widzimy ponadto, jak w różnych jej okresach papiestwo korzystało z wpływów posłusznego sobie kościoła w sposób niezgodny z interesami naszego narodu. Niejedną szkodę poniosła Polska, dlatego że ulegając Kościołowi zaniedbywała swoje żywotne interesy, a walczyła za cudzą sprawę. To też rozpowszechniło się mniemanie, że między państwem a Kościołem istniała zawsze rozbieżność dążeń i stan walki, oraz że Kościół w Polsce był od początku swego istnienia reprezentantem obcych sił politycznych. Mniemanie to nie jest jednak słuszne. Początkowo, za pierwszych piastów, kościół polski był zależny od państwa. Był jego narzędziem i sługą. Od czasu, gdy Otto III zrzekł się na zjeździe gnieźnieńskim na rzecz Bolesława Chrobrego prawa nominacji biskupów, królowie i książęta polscy obsadzali według własnej woli stanowiska kościelne. Biskupi czuli się więc organizacyjnie i politycznie, Zależni od polskiego monarchy, a nie od żadnego ośrodka znajdującego się na zewnątrz państwa. Z monarchą wiązały ich też interesy ekonomiczne. Dopóki Kościół nie stał się sam potężnym właścicielem wielkich dóbr ziemskich, dopóty jego egzystencja i rozwój były uwarunkowane hojnością księcia. Panujący byli dobrodziejami Kościoła i duchowieństwo starało się im za to odwdzięczyć. Główne wówczas zadanie Kościoła Polskiego – szerzenie wiary chrześcijańskiej wśród możnych i ludu – leżało w interesie państwa. Chrześcijaństwo bowiem dawało Polsce tę jedność religijną, której nie mogło zapewnić rozbite na kulty lokalne pogaństwo. Chrześcijaństwo wzmacniało również w społeczeństwie autorytet króla. Król, w myśl nowych pojęć, był bowiem pomazańcem Bożym, osobą świętą, wobec której posłuszeństwo stawało się nakazem religijnym. Już więc sama praca misyjna nabierała w owych czasach charakteru służby państwu. Duchowieństwo przebywające w Polsce nie ograniczało się jednak bynajmniej tylko do pracy misyjnej, ale współpracowało z książętami również politycznie. Takie postacie jak wspomniany uprzednio eremita Benedykt, który odmówił chrobremu podjęcia się misji politycznej, należały do wyjątków. Większość biskupów, opatów i bardziej wykształconych, zwykłych księży, była stale obarczana przez księcia zadaniami o charakterze świeckim i starała się z nich wywiązywać dobrze. Z osób duchownych składała się kancelaria książęca, duchowni też stanowili zwykły skład poselstw wysyłanych za granicę. O tym, że ci cudzoziemscy księża wiernie służyli swemu polskiemu panu, zaświadcza najlepiej opinia, jaką zdobywali sobie na dworach Polsce niechętnych. Oto co pisał kronikarz niemiecki Titmar o opacie Tunim, włoskim mnichu, który osiadł w polskim klasztorze w Międzyrzecu. Bolesław wysłał do cesarza swojego opata imieniem Tuni, Cesarz jednak rozpoznał w nim zaraz szpiega i zatrzymał go, dopóki całe wojsko nie przeszło przez znajdujące się na drodze bagna przy pomocy mostów ułożonych poprzedniej nocy. Wtedy dopiero powrócił ów mnich z powierzchowności, a chytry liszka z czynów swoich i za to przez swego pana tak lubiany. Jak wynika z przytoczonego fragmentu, opad Tuni dobrze się krzątał około sprawy Chrobrego, skoro ściągnął na siebie gniew wrogów księcia polskiego. A przypomnijmy sobie z poprzedniego rozdziału postać arcybiskupa Brunona z Kwerfurtu. Jak bardzo oddany chrobremu był ten graf niemiecki i przyjaciel dwóch kolejnych cesarzy. Jak niedwuznacznie głosił w liście do Henryka II słuszność polityki polskiej. Zwracając się do cesarza z całym szacunkiem, podkreślał jednak że dochowywać będzie wierności władcy polskiemu. Nie tylko w polityce zewnętrznej przedstawiciele kościoła polskiego służyli państwu piastowskiemu. Także wobec społeczeństwa polskiego kościół zajmował pozycję solidarną z władzą państwową. To też kiedy po śmierci Mieszka II Polska stała się widownią zamieszek i buntów skierowanych przeciw tej władzy ofiarą ich padła przede wszystkim organizacja kościelna. Natomiast odbudowa monarchii przez Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego niosła z sobą niemal automatycznie ponowny rozkwit kościoła. Kościół Polski w tamtych czasach nie był instytucją istniejącą obok państwa. Był monarchii tak ściśle podporządkowany, że może być uważany za część stojącego na jej usługach aparatu państwowego. Nie jest to jakąś wyłączną cechą stosunków polskich. To, co się działo w Polsce, było jedynie odbiciem stosunków panujących w całej Europie. Wszędzie władcy, świeccy mieli wtedy przewagę nad czynnikami kościelnymi. Wprawdzie panująca teoria głosiła raczej równorzędność obu władz. Papież i cesarz wspólnie byli według niej namiestnikami Boga na ziemi, ale praktycznie znaczenie cesarza było o wiele większe. Cóż z tego bowiem, że papieże mieli pewien autorytet polityczny, że uznawano ich prawo do rozdawania koron, że oni tylko mogli koronować cesarza, kiedy sami znajdowali się w mocy tegoż cesarza. Cesarz panował nad Rzymem i on obsadzał tron papieski według swego uznania. Na wybór biskupów i arcybiskupów nie miał papież nigdzie wpływu. W Niemczech i w krajach od Cesarstwa Zależnych powoływał ich cesarz. W innych królestwach królowie. Władcy świeccy dbali o to, aby godności kościelne w ich kraju dostawały się w ręce ludzi im oddanych i politycznie bliskich. Wymagali też od nich przysięgi wierności. Już to przesądzało o podporządkowaniu kościoła państwu. O wiele luźniejsza była zależność biskupów od papieża. Kościół nie był instytucją scentralizowaną, jaką stał się później i jest do dziś. Poszczególne prowincje kościelne, czyli arcybiskupstwa, cieszyły się stosunkowo dużą swobodą i samodzielnością. Ich zwierzchnicy oddawali papieżowi wszelkie należne mu honory, ale jednocześnie twardo stawali w obronie swych praw, gdy Rzym próbował je uszczuplić. Ilustracją takiej postawy może być choćby znana już nam walka biskupów bawarskich z metodym, kiedy to episkopat archidiecezji Salzburskiej przeciwstawił się stanowczo zarządzeniom papieskim, uważając je za nielegalne. Taki stan rzeczy był dla monarchów bardzo wygodny. W kościele miejscowym zyskiwali oni silnego i wartościowego sojusznika. W Niemczech zwłaszcza, gdzie rosła siła książąt dążących do osłabienia władzy centralnej, dostojnicy kościelni stanowili główne oparcie polityczne cesarza i odgrywali rolę skutecznej przeciwwagi wobec opozycji panów świeckich. Polityczne zaangażowanie duchowieństwa i jego coraz bardziej świecki tryb życia pociągały jednak za sobą także skutki ujemne. Slabła praca duszpasterska. Postępowanie wielu księży i zakonników budziło zgorszenie, zmniejszał się autorytet i wpływ Kościoła. Kościół zaś bez autorytetu tracił znaczenie również dla państwa. W latach, gdy Polska zetknęła się z chrześcijaństwem, w Kościele Zachodnioeuropejskim zaczynała się reakcja przeciw takiemu stanowi rzeczy. W różnych ośrodkach głoszono program reform Kościoła. Domagano się od duchowieństwa, Bardziej moralnego życia i wypełniania obowiązków. Żądano zwiększenia karności kościelnej. Ruch ten przybrał na sile zwłaszcza w połowie XI wieku, kiedy zyskał poparcie cesarza Henryka III. W krajach cesarstwa wprowadzono wtedy celibat księży i występowano ostro przeciw rozpowszechnionemu zwyczajowi sprzedawania godności kościelnej aby podnieść upadający autorytet papieży, zreformowano sposób ich wyboru. Papieża mieli wybierać kardynałowie, z tym zastrzeżeniem, że zatwierdzenie elekta należało do cesarza. Rychło przecież zarysowała się sprzeczność między pojmowaniem celów reformy kościoła przez cesarstwo i papiestwo. Cesarze pragnęli wzmocnienia autorytetu papieskiego, nie zamierzali jednak rezygnować ani z wpływu na papieży, ani tym bardziej ze swych uprawnień wobec kościoła w Niemczech. Tymczasem dążeniem papiestwa stało się wyzwolenie kościoła spod jakiejkolwiek władzy świeckiej i przekształcenie go w niezależną, scentralizowaną instytucję. Konflikt wybuchł za pontyfikatu Grzegorza VII 1073-1085. Papież ten odmówił władcom świeckim prawa mianowania biskupów, głosząc, że obsada stanowisk kościelnych należy wyłącznie do kompetencji papieży. Według koncepcji Grzegorza VII papiestwo miało być jedyną i najwyższą władzą kościoła. Na tym tle doszło do nieporozumień między papieżem, a ówczesnym królem niemieckim Henrykiem IV, którego Grzegorz VII obłożył klątwą, wzywając jednocześnie panów niemieckich do wypowiedzenia królowi posłuszeństwa. Wypadki te nie były obojętne dla Polski. Nieprzyjazny cesarstwu książę Bolesław Śmiały stanął po stronie Grzegorza VII i uzyskał od niego koronę królewską. Łączyło się to oczywiście z uznaniem przez nowego króla papieskiego programu reform. Do Polski przybył wtedy legat papieski, aby uporządkować stosunki w tutejszym kościele. To co zastał odbiegało tak dalece od idealów reformy kościelnej, że z wprowadzenia od razu wszystkich wymagań stawianych w owym czasie kościołowi na zachodzie musiał zrezygnować. Takie rzeczy jak malżeństwa księży, z którymi we Francji, w Niemczech czy w Anglii walczono skutecznie już od paru dziesięciu lat, tu były czymś zupełnie naturalnym, a wreszcie mało ważnym wobec opłakanego stanu samej organizacji kościelnej skarżył się więc legat papieżowi, że w kraju tym diecezje nie mają ściśle określonych granic. Biskupów jest za mało, ci zaś, którzy są, mało dbają o obowiązki kościelne, nie przebywają w swych siedzibach, lecz walęsają się po całym kraju. Te więc przede wszystkim sprawy wymagały uregulowania. Pragnął tego sam król i dzięki zgodnej współpracy państwa z wysłańcem papieskim zaprowadzono porządek w administracji kościelnej. Wątpliwe jest natomiast, by król zrezygnował wówczas z prawa mianowania biskupów. Zapewne uznał tylko teoretycznie postulaty Rzymu w tym zakresie. W praktyce zaś pozostało wszystko po dawnemu. Nie mogło być zresztą inaczej. Program gregoriański wymagał swobodnego obioru biskupów przez kanoników katedralnych zorganizowanych w kapituły, który to wybór stawał się ważny po zatwierdzeniu go przez papieża. W Polsce nie było jeszcze kapituł. Pierwsze z nich powstaną dopiero w XII wieku. W tych warunkach spór o sposób powoływania biskupów, tak ostry na zachodzie, u nas był na razie zupełnie nieaktualny i problem ten nie mógł naruszać panującej harmonii między państwem a kościołem. W parę lat jednak po bytności legata Grzegorza VII w Polsce i koronacji królewskiej Bolesława Śmiałego wybuchł tajemniczy konflikt między królem a jednym z dostojników kościelnych, biskupem krakowskim Stanisławem. O całej tej sprawie wiemy niesłychanie mało. Znamy właściwie tylko jej zakończenie, mianowicie fakt skazania biskupa przez króla na śmierć przez ćwiartowanie. Tyle bowiem przekazuje nam jedyne w tym wypadku wiarygodne źródło, kronika Galla. To bowiem wiele mu, Bolesławowi, zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował, gdy za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. Ani bowiem zdrajcy biskupa nie usprawiedliwiamy, ani króla mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy. Więcej nic nie chciał kronikarz na ten temat powiedzieć. Przemilczał zwłaszcza przyczynę sporu, wzmiankując tylko ogólnikowo o zdradzie biskupa. Szczegółów nigdy więc znać nie będziemy. Spróbujmy jednak dać odpowiedź na pytanie, czy spór Bolesława Śmiałego ze Stanisławem ze Szczepanowa miał charakter starcia między państwem a kościołem. Jest to problem ważny, byłby to bowiem pierwszy tego rodzaju zatarg w dziejach Polski. Na pozór wydawałoby się, że tak właśnie było. Zbieżność dat pierwszej walki cesarstwa z papiestwem i omawianego wypadku sugeruje, że mamy tu do czynienia z echem owego wielkiego konfliktu między władzą kościelną i świecką i że ta sama różnica pojęć, jaka skierowała cesarza przeciw Grzegorzowi VII, ujawniła się również w tym tragicznym epizodzie historii Polski. Podobnie zresztą przedstawia sprawę legenda z końca XII wieku. Według tej legendy, powstalej w krakowskim środowisku kościelnym, przyczyną starcia było niemoralne życie Bolesława Śmiałego, oraz surowość, z jaką król ten karał rycerzy, którzy go opuścili podczas wyprawy na Kijów. Biskup Stanisław miał przeciw temu wystąpić i napominać króla. A gdy słowa perswazji nie pomogły, rzucił Jakoby na Bolesława klątwę i wezwał kraj do wypowiedzenia posłuszeństwa wyklętemu władcy. Król kazał wówczas swoim ludziom zabić biskupa a gdy ci wymawiali się, nie mając odwagi popełnić zbrodni, wpadł sam do kościoła na skalce, gdzie Stanisław odprawiał właśnie mszę i ciął go przez głowę mieczem. W świetle tej legendy Stanisław ze Szczepanowa wyglądał na wyznawcę i naśladowcę Grzegorza VII. Tak samo jak ten papież poważył się nie tylko rzucić klątwę na głowę koronowaną, ale stanął na stanowisku, że ta kara kościelna pozbawia zarazem króla jego władzy świeckiej. Rozpatrzmy jednak, o ile ta legenda zasługuje na wiarę. Różne bowiem bywają legendy. W niektórych przechowuje się, przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, ziarno prawdy historycznej. Inne są tworem fantazji, czerpią motywy z wydarzeń współczesnych autorowi legendy, odzwierciedlają nie faktyczny przebieg wypadków, lecz tendencje środowiska, w którym legenda się rodzi. Do jakiego więc typu należy legenda o świętym Stanisławie? Łatwo dostrzec zasadniczą niezgodność legendy z relacją dobrze poinformowanego, bo prawie współczesnego wypadkom, galla. Kronikarz wiedział jeszcze, jaką śmiercią zginął Bolesław. Skazano go na ćwiartowanie, co było wówczas normalnie stosowaną karą za zdradę monarchy. Legenda o tym już nie wie i wprowadza motyw zabójstwa biskupa przy ołtarzu. Już ten fakt stawia prawdomówność legendy w podejrzenie. Jeśli nie utrwaliła ona tak ważnego szczegółu jak rodzaj śmierci biskupa Stanisława, to najprawdopodobniej także inne zawarte w niej wiadomości nie zasługują na wiarę. Skąd się one jednak wzięły? Czyżby były całkowicie zmyślone? Niezupełnie. Niektóre szczegóły sporu biskupa z królem, zwłaszcza zaś rzekome zabójstwo biskupa przy odprawianiu mszy, są zgodne z innym faktem historycznym. W taki właśnie sposób zginął w Anglii w roku 1170 arcybiskup Tomasz Becket, W czasie, gdy powstawała legenda o Stanisławie. Europa była właśnie pod świeżym wrażeniem angielskiej tragedii. Widzimy więc, że w pamięci ludzi końca XII wieku zatarły się już całkowicie wydarzenia z czasów Bolesława Śmiałego. Wiedziano tylko, że biskup zginął w wyniku konfliktu z królem. Odtwarzano więc przebieg wypadków na wzór innych, lepiej znanych sporów kościelnopolitycznych, a i samych bohaterów, króla i biskupa, modelowano na kształt ludzi współczesnych.